Najpiękniejsza jesteś, kiedy Twoje oczy rozgwieżdżają noc we mnie. Najpiękniejsza jesteś, kiedy Twoje włosy rozjaśniają myśli mecienne. Najpiękniejsza jesteś, kiedy oddychaniem rozświetlasz powietrze. Moje myśli wiatr rozwiewa, a Ty jesteś w wietrze powietrzem i światłem w powietrzu. Najpiękniejsza jesteś, kiedy Twoje piersi ogrzewają moje ręce. Najpiękniejsza jesteś, kiedy... Ciała nasze wspólnym potem pachną, dla mnie błękitna zawsze, błękitna, błękitna, powietrzna i jasna.